Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli i prowadzę bloga namyślinikrower.com, a to jest piąty odcinek podcastu Koło Roweru. Dzisiaj rozmawiam z Maciejem, doborem o triatlonie i nie tylko. Ta audycja jest wypełniona rowerami po brzegi. Znajdziesz w niej mnóstwo inspiracji, mnóstwo porad, ciekawostek, wywiady z interesującymi osobami, a także dowiesz się mega, mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. Więc ubierz słuchawki, wyjdź na spacer lub rower, bo zaczynamy! Na samym wstępie strasznie, strasznie, strasznie chcecie przeprosić, ale pół odcinka nagrałem na zapasowym mikrofonie, ponieważ jestem strasznym gamoniem i po prostu mój komputer nie wykrył e, mikrofonu. Ja się o tym nie kapnąłem. E, także... Nie będzie tak źle, ale drugą część będzie Ci się na pewno słuchało dużo, dużo lepiej. Od razu powiem Ci, że możesz wszystkie fajne rzeczy, o których tutaj mówimy, znaleźć pod adresem namyślnikrower.com, ukośnik 005, jak piąty odcinek podcastu. Dzięki wielkie, no i przejdźmy do właściwej części. Cześć Maśku. Witam. E, żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Powiedz mi, skąd w ogóle wzięło się Twoje zainteresowanie tą dyscypliną sportu? Czyli triathlonem. Tak jest. E, kiedy jeszcze w latach 90. E, kończyłem trenować pływanie e, na samym początku, pamiętam, że mój ojciec mi wspomniał, że jesteś takiego, taka dyscyplina sportu jak triathlon, tam wielu ludzi z pływania trafia. Ale wtedy zupełnie to potraktowałem z przywróżeniem oka, mówię w ogóle o co chodzi. Byłem wtedy dzieciakiem i przez długi, długi czas nic mi na ten temat nie było wiadomo, tylko gdzieś tam się przebijały mi informacje na temat heroicznych dokonań ludzi na Hawajach i że to są jakieś atrakcyjne dystanse. I, i, I przez długi czas mówiłem sobie, że sporty wytrzymałościowe, takie długotrwałe, jak długotrwałe bieganie, długotrwałe pływanie na długich dystansach, już, czy tam nawet jazda na rowerze, to nie jest w ogóle dla mnie. No i w roku 2011 przypadkowo jechałem na zdjęcia robić wywiad z jakimiś aktorami, którzy uprawiają jakiś dziwny sport, jak się Gdzieś tam sobie przypomniałem, że mniej więcej wiem, o co w tym chodzi, ale w ogóle nie mogłem sobie tego wyobrazić, jak to wygląda, z czym to się je. I kiedy spotkałem tam Michała Drelicha, który jest dzisiaj dyrektorem Ironman Gdynia, facetem, który właściwie Ironman sprowadził do Polski, i który wówczas był organizatorem tego projektu ambasadorów właśnie, yy, czyli wyszukiwania różnych mniej lub bardziej znanych osób, które mogłyby promować triadon mm -hmm. w Polsce. Bo rozmawiałem z nim na ten temat i on zobaczył, że mi się oczy świecą, jak rozmawiamy. Bo Rzeczywiście no, wyglądało to fascynująco. Była też możliwość yy, potrenowania z pomocą ludzi, którzy się na tym znają. I i po kilku miesiącach on mnie zadzwonił, spytał się czy ja bym nie chciał spróbować. No ja powiedziałem że oczywiście jak najbardziej i tak to się zaczęło. Ale wszyscy myśleli, że to będzie taka jednorazowa przygoda. że, że, że wie, wie, Wiele zresztą osób tak trafiło do tego sportu, że no raz spróbowało, ok, podliłem się, zmiotowałem na mecie i to byłoby na tyle. Tymczasem yy, ja też bardzo źle się czułem po moim pierwszym starcie ale stwierdziłem, że to jest coś, co mnie bardzo kręci i chciałbym robić to dalej i chciałbym osiągać w tym jakieś na miarę swoich możliwości sukcesu. Rozumiem. Słuchaj, jesteś mega ambitną osobą, która ciężko pracowała na swój sukces. Wiem, że w młodości studiowałeś dziennikarstwo, ale studiowałeś także na AWF. Nie znalazłem informacji, czy ukończyłeś studia. Nie, nie, nie, nie ukończyłem. Właściwie to ledwo zacząłem. Tuż po... Właściwie nie miałem jeszcze znanej matury, w tamtych czasach składało się papiery na, na, na uczelnie i trzeba było zdawać egzaminy, nie to co teraz. I, i, I wśród kilku wydziałów, na które składałem papiery, no bo w drugiej połowie lat 90 to rzeczywiście była, był duży odsięg, bardzo ciężko było się dostać na studia, jeszcze nie było tylu był wyż demograficzny. I była wiec. praca po studiach? Była, a nie, przede wszystkim była, była praca po studiach, to też prawda. Studia, rzeczywiście wtedy wydawało się wszystkim, że studia też dają, to po pierwsze. A po drugie było też coś takiego, co, czego dzisiaj nie ma, czyli obowiązkowa służba wojskowa zasadnicza. I każdy szedł na studia po to, żeby uciec przed wojem. Jestem e, pierwszym rocznikiem. Który nie musiał. Który nie muszę, no właśnie, tak. ja jeszcze byłem w tym roczniku, który musiał. I e, sytuacja była taka, że ja składałem papiery na kilka wydziałów i między innymi na AWF. Jeszcze nie miałem matury. Pamiętam, że jeszcze bez danej matury już zdawałem egzaminy na studia. I jeszcze nie miałem odebranej matury, a już się dostałem na studia. I właśnie to był AWF. I dlatego tak stwierdziłem, a zrobię sobie 4 miesiące wakacji, to będzie cudowny czas. Tak, tak. Więc odpuściłem sobie, Olaja wszystkie inne egzaminy, nie zdawałem na żadną inną, inną uczelnię i poszedłem na ten ale Po dwóch miesiącach stwierdziłem, że to w ogóle nie jest dla mnie. I co jest ciekawe dzisiaj, uważam, że to był wielki błąd, bo paradoksalnie Akademia Wychowania Fizycznego dałaby mi dużo więcej jakiejś szerokiej wiedzy, konkretnej wiedzy, nie tylko szerokiej wiedzy, niż dziennikarstwo, które jest przedłużeniem trochę liceum ogólnokształtującego. To jest i wszystko, i nic. I prawdę mówiąc, to ta studia poza może kontaktami i, I paroma przedmiotami, dosłownie na palcach jednej ręki licząc, niewiele mi dało. Rozumiem. E, powiedz mi, bo zawsze z tego co wiem, interesował Cię właśnie sport, chciałeś być dziennikarzem sportowym, co zresztą bardzo szybko Ci się udało. Bardzo e, szybko dość tego zrezygnowałem. I powiedz mi, jakie sporty w ogóle uprawiałeś dotychczas i jaki sport na przykład właśnie popchnął Cię w kierunku AWF-u? E, to było tak, że ja e, mieszkałem w Turonie. Jako. Dzieciak. Toruń był przygotowywany na jedno z takich miejsc, które będzie bazą naszych pływaków. I było bardzo dużo basenów. I tak trafiłem do szkoły mistrzostwa sportowego, do szkoły sportowej nr 18 w Toruniu, gdzie powstawały klasy pływackie. Ja już jako 5-6-latek nieźle pływałem, więc siłą rzeczy łatwo było mi przebrnąć przez tą pierwszą kwalifikację. Później niestety nie rozwijałem się fizycznie zbyt szybko i byłem, to trudno uwierzyć dzisiaj patrząc na mnie, byłem najmniejszym dzieciakiem w grupie, a jednak pływanie to jest bardzo fizyczny sport i odstawałem fizycznie od swoich rówieśników i dlatego bardzo długo byłem jednym z najsłabszych osób, jednym z najsłabszych osób w tej sekcji, w tej klasie. Te, te klasy sportowe działają na tej zasadzie, że co, dosłownie co semestr redukowano ee, liczebność tej, tej grupy pływackiej o kolejnych kilka osób, mm -hmm. czyli takie sito, które coraz bardziej się zacieśniało i taki lejek, przez który coraz mniej osób przechodziło. Więc mi się przez kilka tam lat udawało jakoś przechodzić, ale w pewnym momencie niestety okazało się, że jestem za kiepski. I po prostu nie, nie robiłem wyników. No jak miałem metr 45 wzrostu, a moi koledzy już byli dorosłymi mężczyznami, no to nie, nie było żadnych szans, żebym z nimi rywalizował. Nikt nie pokusił się o to, żeby sprawdzić, na przykład, że moi rodzice są wysocy, że, że jakby mam potencjał do tego, żeby urosnąć. Tak, tak. Więc co jest ciekawe wyleciałem, wyleciałem z sekcji pływackiej, ponieważ nie spełniałem warunków fizycznych. Co dzisiaj jak na mnie patrzą, wszyscy łącznie z utylią, więc jak to się z tym ostatnio na rozmawiałem, to się śmiała do rozpuku, że jak to jest możliwe, że faceta przy którym moment 90 wzrostu wyrzucili z sekcji pływackiej za brak warunków fizycznych. Ale takie były fakty, takie były realia przełomu lat 80 i 90-tych, 90 więc to pływanie się skończyło później i małem się różnych rzeczy, ale niczego, niczego tak naprawdę na poważnie i dopiero w liceum zacząłem grać w eee, mimo że wciąż nie miałem specjalnie warunków fizycznych. Ja nawet jak urosłem, to te warunki akurat to, do koszyków w ogóle nie są wystarczające. To kiedy ty urosłeś, skoro już. Kiedy Bardzo późno, tuż przed naturą. Aha, okej. Okay. Ale dzięki temu udało mi się jeszcze gdzieś tam walić jakiś epizod, nazwijmy to kariery koszykarskiej. Przez kilka lat grałem w obecnej drugiej lidze w Piasecznie. Mhm. Eee, na poziomie, no tak jak mówię, no, tego trzeciego poziomu rozgrywek to była. No, miastka sportu wyczynowego, ale jednak no, to, to jednak była amatorszczyzna, żeby na to nie patrzeć. Oczywiście, ale to już był rzeczywiście sport taki na poziomie codziennych treningów, meczów ligowych, grania z drugimi zespołami, E, tych drużyn ekstraklasowych, tak. ale tam z czarkiem trybańskim dzięki temu zdarzyło się zagrać, zdarzyło się zagrać wszystko Leszkowi Karwowskiemu. Strasznie nas smucili ci mistrzowie, e, którzy akurat, akurat nie wiem, po kontuzji wracali w drugich zespołach mm. no, da, do, do, do gry. Niemniej jednak była to wielka miłość, to były czasy hej hej to NBA, Włodka Szaranowicza, który komentował NBA, więc ta, tą koszykówką się wszyscy wtedy interesowali. Michael Jordan był jeszcze y, y, w, w NBA i chciało się grać tą koszykówkę dzieciakom, na, na boiskach, więc ta koszkówka w Polsce się mocno rozwijała. Wtedy ja też gdzieś tam się załapałem na, to, na tą falę I, i w koszkówkę, żeby mnie spłamał, tak wyczynowo, zawodniczo powiedzmy, byłem do 22 roku życia, ale później jeszcze grywałem w ligach amatorskich, właściwie to jeszcze w zeszłym roku. Czyli... Takie zacięcie do sportu miałeś... Tak, jak, najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej, cały czas. I właśnie przez tą trafiłem na, na Akademię Wychowania Mężczyzn. Okej, okay. a w jakim okresie y, życia byłeś, kiedy zdecydowałeś się właśnie na pierwszy triatlon? To było tylko i wyłącznie chęć spróbowania tego, jak mówiłeś, że świeciła gdzieś iskierka w oczach? Czy miałeś też jakiś okres, że chciałeś sobie coś strasznie udowodnić? Kiedy trafiłem na triatlon... To był akurat taki bardzo trudny moment w moim życiu. Urodziło mi się dziecko. Gdzieś tam zdałem sobie sprawę z tego, że już nie jestem młody, już nie będę młodszy. Że, że... Zacząłem sobie zdawać sprawę, że grając nawet amatorsko w tą kosztówkę. Mhm. Już z moimi dawnymi kolegami z klubu. Widzę amatorskiej. I ja i moi koledzy już raczej nie robimy postępów. Powiedziałbym raczej, że jest regres. Już ta szybkość, nie, nie taka. E, zaczęły się coraz częściej przyglątywać różnego rodzaju kontuzje. E, mocno przytyłem. E, ważyłem w skrajnym momencie po kontuzji kolana, po operacji kolana 115 kg. E, i, I nie chciałem przyjąć do wiadomości, że ja już się nie rozwijam. Że właściwie no, to, to, że się nie rozwijam, to już jest oczywiste, ale też już właściwie no, posuwam się wiekowo i, i, i sportowo. A sukcesy zawodowe nie pchały No Właśnie cię tak sukcesy tak? zawodowe nie, nie rekompensowały mi tego, a właściwie też, też doszedłem do takiego momentu w pracy swojej, że, że gdzieś tam to wszystko się poukładało. To jest w ogóle taki moment w życiu, w życiu ludzi, bardzo wielu ludzi, że, że po trzydziestce E, stabilizuje się sytuacja rodzinna bardzo często. Pojawienie się dzieci to jest też taki dodatkowy moment, kiedy, kiedy no, ten ciężar e, obowiązków przechodzi na różne inne płaszczyzny. E, w pracy zawodowej to no, zazwyczaj wtedy już się osiąg osiąga jakąś tam stabilizację. Też wie się, e, człowiek już wie, co jest w stanie osiągnąć, co jest tutaj jego zasięgiem raczej. E, te sukcesy w pracy nie smakują już tak samo. Ja już zacząłem powoli robić. Kolejny rok podobne rzeczy w pracy, więc też już nie miałem tylu wyzwań i, i brakowało mi czegoś, co by mi pozwoliło udowodnić sobie coś. Ale też problem polega na tym, że praca w mediach jest pracą nieobiektywną, jest pracą bardzo subiektywną, trudną w ocenie, nie można jej jednoznacznie zweryfikować. I brakowało mi takiego poczucia, że coś jest ewidentnym sukcesem. No bo okay. jeżeli jakiś program jest sukcesem telewizyjnym to na tym sukces składa się praca wielu osób. Nie wiadomo tak naprawdę, czy mój wpływ na to jest aż tak istotny, że to dlatego właśnie dzięki mojej pracy się nie sukces. To samo jest z porażką. Przy porażce też ona się rozkłada na wielu osób. A ja potrzebuję czegoś indywidualnego, czegoś policzalnego. A sport, zwłaszcza taki sport, w którym czas odgrywa rolę, istotną, sport indywidualny, nie drużynowy, to jest, to jest najprostszy weryfikator jakości. Znaczy, byłeś, nie wiem, wygrałeś z kimś, to znaczy, że byłeś od niego lepszy. poprawiłeś swój rekord życiowy, to znaczy, że coś zrobiłeś dobrze. Nie udało Ci się to, to jest Twoja porażka. I tylko Twoja. Do tego to w ogóle będę miał kolejne pytanie. Natomiast powiedz mi tak, jak wyglądały Twoje przygotowania do pierwszego startu w teatlonie? Miałem to szczęście, że od początku zostałem objęty opieką Piotra Netera, jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych w Polsce trenerów od triatlonu. Wyraźnie zaznaczam od triatlonu, bo to jest dosyć istotne. Kiedy trenuje się jedną dyscyplinę, to jest trochę prościej. Natomiast kiedy trenuje się trzy dyscypliny, to to tu potrzebna jest czyjaś pomoc, bo te dyscypliny trochę się wykluczają i, i czasami można doprowadzić do sytuacji takiej, że nie robi się postępu, bo postępy w jednej dyscyplinie, w jednej konkurencji hamują, czy wręcz cofają to, co udało się osiągnąć w innej konkurencji. Tutaj trzeba mieć to zrównoważyć. Więc od początku byłem pod dobrą opieką, dzięki temu robiłem postępy i dzięki temu uniknąłem kontuzji. To jest dosyć częstym zjawiskiem u osób, które Zaczynają z dnia na dzień zajmować się jakoś bardziej poważnie sportem. E, czyli zaczynałem od warszobiegów, co było dla mnie pokorzeniem. Wydawało, wydawało mi się, że jestem jednak mimo wszystko cały czas sportowcem, aktywnym człowiekiem, który cały czas trochę grał w tenisa, tak, tak, tak. cały czas grał w tą koszkówkę, wcześniej chwilę kopał w piłkę nożną, no, cały czas byłem dynamiczny. A tu jednak okazało się, że, że nie, że trzeba minuta na minutę bieg, bieg, marsz, potem trochę zwiększały się te odcinki biegowe, aż w końcu, dopiero chyba po dwóch miesiącach, zacząłem biegać ciągle. I miałeś problemy z kondycją, czy raczej z mięśniami? Ze wszystkim po trochę. Mięśnie nie były przyzwyczajone do tego, żeby, żeby biegać tak równomiernie. Ja, ja byłem przygotowany do krótkich, interwałowych, szybkich tak. przyspieszeń, a nie do, do jednostajnego, takiego zamulającego biegania. W ogóle wcześniej miałem raczej predyspozycję do przyspieszenia, do szybkich zmian kierunków, yy, taki, taką dynamikę, a, a w tym sporcie, który zacząłem trenować, czyli w kwiatlonie, kompletnie inne cechy się liczyły, czyli właśnie zamulenie organizmu, yy, takie umiejętność wprowadzenia swojego organizmu, ale również swojej głowy w taki trochę marazm, takie taki, taki powolne pokonywanie, może trochę szybsze z czasem, ale jednak pokonywanie kilometrów, a niekoniecznie no, to, co dochczas wydawało mi się atrakcyjne, czyli dynamika. To z którą dyscypliną miałeś w takim razie najwięcej problemów? Z rowerem czy z bieganiem? Od początku do końca problemy mam z bieganiem. Ja nie jestem typem faceta, który nadaje się do biegania. To jest trochę bardzo śmieszne, ale ja mam znaczy nie mam predyspozycji do kwiatlonu do pływania jak najbardziej, do jazdy indywidualnej na czas, na płaskich odcinkach też jak najbardziej, natomiast do biegania nie, po pierwsze jestem wysoki ale to nie jest dyskwalifikujące bez wielu dobrych, wysokich biegaczy ale jestem w mocnej budowy, dużo waży. nawet jeżeli jestem mocno obchudzony, to to jest zawsze 87-8 kg wagi, co by się nie działo nie jestem w stanie zejść poniżej tej wagi bo tracę siły na rowę. Druga, druga rzecz jest taka, że ja mam bardzo słabą technikę biegu po prostu są ludzie, którym to łatwo przychodzi ja każdą każde dwie sekundy na kilometrze to urywam ciężką pracę to tutaj nie ma czegoś takiego, co na przykład ma wiele innych osób, że potrenują chwilę, zrzucą parę kilogramów i z tym oni zaczynają świetnie biegać ja nawet patrząc czasami przebiegając koło jakiejś witryny sklepo, sklepowej, gdzie odbija się moja, moja postać, czy, czy widząc jakieś nagrania e, na telefonie podwórkowym, czy, czy, czy jeżeli coś tu nagrywał kamerą, ja widzę, że ten bieg jest brzydki. Brzydki jest nieefektywny, i, i, i siłą rzeczy to jest coś, na co poświęcam najwięcej czasu w treningu i niestety mam z tego najmniej e, wymiernych korzyści. Rozumiem. Um, to powiedz mi, co według Ciebie jest najtrudniejsze w triatlonie? W najtrudniejsze z perspektywy age groupera, zawodnika w kategoriach wiekowych, amatora. Nie lubię słowa amator, bo w triatlonie od pewnego poziomu trudno mówić o amatorach, jeżeli ludzie trenują po kilkanaście godzin w tygodniu. Amator to jest ktoś, kto trzy razy w tygodniu z kolegami pójdzie sobie pokopać piłę na hali, a potem pójdzie na piwko i na papierosa. Tutaj wolę raczej określenie zawodnik kategorii wiekowych, age Groupera. Okay. Eee, najtrudniejsze jest połączenie tego obciążenia treningowego z obowiązkami w życiu rodzinnym i, i, i z obowiązkami zawodowymi. To jest, jak właściwie z kim nie rozmawiam w takich sposób podobnych do mnie, to widzę, że wszyscy prowadzimy codzienny bój o, o te godziny, mhm. o czas. I to nie dotyczy tylko nawet samego czasu poświęconego na trening, ale tego, czego najbardziej brakuje zawodnikom, amatorom, Edge grouperom, czyli regeneracji. Bo my trenujemy niewiele mniej niż zawodowcy. Powiedzmy, że zawodowiec trenuje między 20 a 30 godzin, tak. a my trenujemy między 10 a 20 parę godzin w niektórych okresach. To jest, eee, naprawdę nie jest taki... eee, tak, to nie jest tylko duża różnica. No prosty przykład. Jest... No, przykład. Jutyna Kowalczyk trenuje 900 godzin w roku. Eee, ja trenuję 500 do 600 godzin. W roku. Eee, Mówię o Justynie Kowalczyk była akurat charakterystyka sportu, który ona uprawia, jest dosyć do triadlon, do, podobna do triatlowność. Jeśli chodzi o poziom obciążeń, yy, parametry fizyczne, które trzeba, parametry krwi i tak dalej więc to jest też sport wytrzymałościowy więc tutaj mówię, 500-600 godzin na 900-800-900 godzin to nie jest wbrew pozorom taka duża różnica eee, a, a ja jednak nie mam czasu na regenerację eee, nie, nie, nie mam takiej, nie dbam tak o dietę nie... mógłbym sobie na to pozwolić nawet, ale to jest bardzo czasochłonne znowu, więc te wszystkie elementy, to jest największym wyzwaniem, największym problemem Pewnie chciałeś spytać o to w stronę czysto e, wysiłkowej czy czystego sportu, ale to jest nie, jakby nie, to jest, to jest pochodne. Niekoniecznie o to chciałem zapytać, e, dlatego że a to w sumie możemy nawet przejść z tym do następnego pytania. Jakie są cechy charakteru i doświadczenia, które pomagają Ci zarówno w przygotowaniach, jak i w ostatnich kilometrach, przed, w ostatnich kilometrach biegu przed metą? Paradoks polega na tym, że ja mam takie wrażenie, iż zawody, same w sobie, to jest najłatwiejsza, najprzyjemniejsza część całej tej zabawy. Mm -hmm. Oczywiście mówimy o tym wówczas, kiedy ktoś jest do nich przygotowany. Mój, mój trener od początku mówił, że kiedy, kiedy zaczynałem rozumieć dopiero czym jest triathlon, Czym są w ogóle sporty wytrzymałościowe? Bo, bo, bo sporty wytrzymałościowe, triatlon to nie jest, nie wiem, ultramaratony górskie, czy bieganie maratonów, czy wszelkiego rodzaju takie sporty wytrzymałościowe. To, to nie jest tylko wyłącznie sam sport. To jest pewnego rodzaju filozofia. To, jest, to, jest, to, są, to tylko ludzie o pewnych określonych cechach charakteru są w stanie to robić tak na poważnie. Więc... Chociaż tych ludzi jest bardzo dużo, co widzimy na każdym kroku i to jest fantastyczne. Ale jest to pewnego rodzaju filozofia, religia, jest to, jest to motto życiowe, które musi gdzieś tam nas popychać do codziennych treningów. I Piotr Kneder zawsze mi powtarzał, że w naszym sporcie zawody to jest wisienka na torcie. Że kwintesencją tego sportu jest trenowanie. I tak trochę jest, bo kiedy oglądamy igrzyska, czasami czy, czy inne mistrzowskie imprezy, czasami jest lekką pogardą patrzymy na zawodnika, który przybiega ostatni, on, który wycofuje się z zawodu, który, albo dziwimy się, jak to jest. Zostało 200 metrów do mety, nie mógł się zmusić, żeby jeszcze docisnąć, tylko się doczłapał. Tymczasem, i też patrzymy na zwycięstwo, ale to jest cudownie, ale fantastycznie ma ten, ten zawodnik, że on. Robert Korzeniowski ma fantastycznie, bo on na tych stopniach podium zbiera te medale, jest zapraszany do, do, do, do, do, do mediów, jest, jest bohaterem, jest herosem, to jest cudowne. Tylko nikt z nas nie patrzy na to, że to są pojedyncze dni chwały, na które składa się trzysta, kilkadziesiąt dni w roku, ciężkiej orki gdzieś w zaciszu, gór, lasów, ośrodków treningowych. Ta, ta codzienność to jest wielka szarzyzna i z tym trzeba umieć się uporać yy, i wydaje mi się, że, yy, najtrudniej, że, że na przykład same zawody to jest święte, to jest taki moment, kiedy na który czekamy to, to nie jest piłka nożna, w której piłkarz rozgrywa 30, 40, 50 spotkań w roku, jeżeli do tego dojdą rozrywki ligowe, pucharowe jakaś kadra, cokolwiek yy, innego rodzaju dodatkowe atrakcje z samych zawodów triatlonomii jestem w stanie zajrzeć w roku 10 i to już też na różnych dystansach. Yy, bo inaczej mój organizm tego nie wytrzyma, więc każdy wyjazd na zawody to jest celebra, To jest święto i yy, ja się w ogóle nie, nie zastanawiam nad tym, że to będzie bolało. Yy, może trochę o tym myślę, ale myślę o tym w kontekście tego, jaka będzie frajda, kiedy, kiedy ukończę te zawody. Chociaż przyznam się, że przez dwadzieścia kilka startów, które mam na swoim koncie, więcej nawet, pod trzydzieści no, raz się wycofałem I to jest rzecz, która w głowie ciągnie się mi do dzisiaj, z którą sobie nie mogę do końca poradzić. Uważam to za swoją wielką porażkę, ale nogi odmówiły posłuszeństwa, głowa nie znalazła w sobie wystarczającej determinacji i, i siedzi to we mnie, a były to najważniejsze zawody w sezonie. A z drugiej strony nie motywuje Cię to doświadczenie właśnie do tego, żeby pchać jeszcze mocniej? Tak, oczywiście, bo do tego wydarzenia doszło w zeszłym roku w Gdyni. Jak wiadomo, Gdynia to jest zawody po Ironman w Gdyni, to jest najważniejsza, naj, naj, naj, największa impreza w ogóle w tej części Europy, na którą wiele osób się bardzo mocno szykuje. Musiałem się tam wycofać, bo, bo po prostu wcześniej Zresztą coś się stało, no, moje nogi nie były w stanie już dalej funkcjonować. A jeszcze miałem przed sobą kilka startów i jaki był tego efekt, że miesiąc później byłem na Rugi, gdzie chciałem powalczyć o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata na full mm -hmm. i była bardzo brzydka pogoda i przez dwa dni nie wyjmowałem roweru z samochodu, z tam z, no z samochodu. i nie sprawdziłem, że nie mam butów. O a przekonałem się o tym dopiero dwie godziny przed startem kiedy wprowadzałem rower do boksu normalnie bym się zorientował, bym zrobił trening lekki do tak. zjeżdżenia, ale ponieważ lało była zła pogoda, w ogóle nie wyciągaliśmy sprzętu zapomniałem pierwszy raz butów i tylko tyle powiem, że skończyłem tamte zawody, na rugi dobiegłem do mety, chociaż przez 90 km jechałem na zwykłych butach, a jechałem ze średnią 30 przez długi czas 37-38 na godzinę więc te nogi naprawdę stały strasznie strasznie byłem ujechany i dokończyłem ten bieg tylko dlatego, chociaż nie miał to kompletnie żadnego znaczenia, żeby nie powtórzył się scenariusz sprzed miesiąca. Okej, okay, to ja dla osób, które nie są aż tak obeznane z Triatlonem, e, powiem tylko, że e, po pierwsze buty do jazdy na rowerze to są spedy, czyli wpinane buty, one mają no, twardą podeszwę. Tak, buty kolarskie, typowe buty kolarskie. A buty, um, których się biega, z reguły mają bardzo miękką i elastyczną podeszwę. I jeszcze takie buty startowe są jeszcze delikatniejsze, One właśnie mają milimetrowe, tam 4-milimetrową podeszwę, są specjalne, lekkie, tak. więc jazda na zwykłych butach przy tych prędkościach na rowerze w pozycji czasowej przez 90 km powoduje, że pracują zupełnie inne partie mięśni. To znaczy, poza tym jeszcze padał deszcz, dodam jeszcze, padał deszcz, ja nie miałem pedałów Normalnych. Tak, w ostatniej chwili udało jeść? mi się. No to to takie właśnie coś, na czym się nie da jechać normalnie. Eee, trasa była pagórkowata i jeszcze trochę po kostce brukowej. I w ostatniej chwili udało mi się kupić od kogoś z roweru miejskiego buty, tak, e, rower, e, nie buty, tylko pedały za 10 euro e, i z trytetek, czyli tak, takich samo zaciskających się plastikowych tasiemek i z e, ze srebrnej taśmy skocz. Udało mi się zrobić coś na, na wzór nosków, ale i tak i tak ciągle mi noga zjeżdżała z tego, więc próba utrzymania nogi na, na tej śliskiej nawierzchni, nogi na pedale, spowodowała, że ja po 60 km miałem potworne zakwasy. Ale, że było śmieszniej, do 60 km byłem w czołówce na rowerze, i doprowadzałem do szewskiej pasji tych wszystkich, których wyprzedzałem, bo jak oni widzieli, bo rower się zgadzał, super nowoczesny rower, dysk z tyłu, no wszystko się zgadza, tylko goście jak wyprzedzałem, widzieli, że ja w trampkach jadę. No i, i to go doprowadzało do szału, ale oczywiście zapłaciłem za to potworną karę później. Okej. Okay. Zdrać proszę w takim razie jeden lifehack, dzięki któremu osiągasz lepsze wyniki. Przepraszam, pytanie jakbyśmy powtórzyć. Okej. Okay. Zdrać proszę jeden lifehack, life dzięki któremu osiągasz lepsze wyniki. Czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą sobie wypracowałeś, wiesz, że się sprawdza i masz zmierzone, że jest dzięki temu lepiej? chyba nie ma takiego przepisu, ja nie mam takiego doświadczenia. Wciąż jestem na etapie takim, że ciężka praca przez i konsekwentna realizacja założeń treningowych przez okres zimowo-wiosenny pozwala mi robić dosyć duże skoki. Jeszcze nie doszedłem do takiego etapu, kiedy mógłbym ocenić, że jakaś, jak, jakiś konkretny element pozwala mi na, na poprawę wyników. Oczywiście najmniejsze postępy robię w pływaniu, no bo jako osoba, która jednak z tym pływanie była związana, posiadająca jako taką taktykę pływacką, no, pływam już na takim poziomie, że te... mogę urwać kilka... Mogę w pływaniu się mało urywa. Mało czasu można poprawić, no bo ono jest krótkie, jest bardzo czasochłonne, a efekty są mizerne. Ten prosty przykład. wpływaniu jak poprawimy 30 sekund na, tyś... Tyś... na dystansie 1900 metrów, czyli na przykład zamiast 30 minut będziemy ponieni 29-30, na no to potrzebujemy poświęcić czasami cały sezon. A w bieganiu to jest kwestia złego wzięcia na bufecie kubków, prawda? A na rowerze to jest kwestia wzięcia czterech zakrętów, nie tak jak trzeba. I już te 30 sekund się urwie. Więc to w pływaniu najtrudniej się robi te postępy, zwłaszcza kiedy już się pływa na jakimś tam poziomie. Znowuż na rowerze Wydawało mi się, że dużo można poprawić technologią, ale w pewnym momencie okazało się, że korzystam z bardzo zaawansowanej technologii i wcale ten postęp nie jest jakiś teatralny. Więc tu chyba dużo pracy po prostu trzeba włożyć w jazdę po górach. A ja mieszkam na Mazowszu, więc tym jest ciężko. No i tutaj są kłopoty. Ale w tym roku na przykład zmieniłem jedną rzecz, mianowicie wcześniej z wielu względów, też trochę ze względu na własne lenistwo, właściwie w grudniu i w styczniu prawie nie trenowałem roweru, a w tym roku i w grudniu, a już szczególnie w styczniu jeździłem i na trenażerze i, i starałem się, jak się posiadało, wychodzić na świeże powietrze. Więc mam nadzieję, że to zaprocentuje, że nie zaczynam w połowie lutego od zera. No, a w bieganiu ja jestem tak cienki, że co nie zrobię, to jest poprawa. Słuchacz Sebastian Cerwin zadał bardzo ciekawe pytanie. Ile czasu treningowego w procentach albo w proporcjach w triatlonie powinno się poświęcać bieganiu, a ile rowerowi? Czy są jakieś zasady? To się, to, to się rozkłada na różne etapy e, w czasie przygotowań. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Ja myśl, mam takie wrażenie z moich rozmów z różnymi zawodnikami, też dużo bardziej zaawansowanymi. Wiem, że, że, że to chyba tak działa. E, mówimy o Europie i o naszym klimacie, bo to też ma znaczenie, więc po sezonie e, zawsze robi sobie półtora miesiąca mniej więcej przerwy, takich, że prawie nic nie wiem. Wsiądę na rower rekreacyjnie, nie wiem, przebiegnę się rekreacyjnie 5-7 km, a nic więcej, bo organizm musi się zregenerować. Tak? Ale powiedzmy, że od listopada wygląda to tak, że najpierw zaczynam jeszcze trochę jeździć na rowerze korzystając z dobrej pogody i biegam i pływam trochę, ale to, są, to, jest, to jest tylko troszeczkę później to się zmienia. Na przykład w środku zimy najwięcej biegamy i pływamy. I to jest... Yy... Trudno mi przywrócić to na czas, ale proporcje u mnie wyglądają zazwyczaj w ten sposób, że to jest 4 do 6 treningów biegowych, ale częściej 4 niż 6 trening biegowy zazwyczaj jest w okolicach godziny. Raz na jakiś czas, tylko są dłuższe wybiegania. Raz na, na 10 dni, powiedzmy. Takie półtora godzinne, godzina 15, godzina 30. E, treningi pływackie w okresie zimowym to potrafią być nawet 4 w tygodniu. Średnio trening biego, e, pływacki to jest między 3,5 3 a 4 km I to jest godzina z kaczykiem. E, I takie treningi robię 3 albo 4 w tygodniu w tym okresie zimowym. Natomiast Trening rowerowy zimą to jest raczej trenażer. Tak. Ja nie potrafię na trenerze, żeby siedzieć więcej niż godzinę. Ewentualnie idę tak jak wczoraj, przy tak złej pogodzie, poszedłem akurat na siłowni i akurat byłem w pracy, nie mogłem roweru wziąć. I na siłowni zrobiłem godzinę tak. spinningu. Ja wolę szczerze więc spinning niż takie, jakieś takie dziwne urządzenia dla pań, co próbują zgubić yy, Więc, yy, Więc, ale takie treningi rowerowe. W okresie zimowym, w głębokiej zimie robię 2-3 maksymalnie. Później te proporcje się zmieniają. Czym jest lepsza pogoda, tym jest coraz mniej pływania i bliżej sezon. Mniej pływania, bo to pływanie po to robimy zimą mocno, żeby już je potem tylko podtrzymywać. Bo to rozwija raczej wszystkie miejsca. Pływanie, pływanie wszystkie robi dobrą bazę tlenową. Dobre przygotowanie tlenowe. Więc później, e, e, czym bliżej lata, czyli sezonu w Polsce i w Europie, tym to, tego pływania jest mniej, czasem nawet dwa razy w tygodniu, byleby tylko podtrzymać. Te treningi są mniej intensywne, a znacznie intensywniejsze jest jeżdżenie na rowerze. Czyli ta proporcja z czasem na jezdę na rowerze jest taka, że robię powiedzmy 150 a 200 km tygodniowo. To nie jest coś bardzo dużo, ale ważne jest to, żeby tych treningów było cztery na przykład w tygodniu. Cztery razy po 50, prawda? A, te, a biegania utrzymuję mniej więcej cały czas na poziomie takim, żeby minimum 40 km tygodniowo, a nie więcej niż 70. Jak Sam mówiłeś, że tak średnio dbasz o dietę, no, więc powiedz mi jak wygląda Twoja e, dieta prze już przed samymi zawodami? Przyjmujesz się tym co i jak jesz, sam makaron z makaronem, tego typu rzeczy? <głos> czy tak bardziej na ludzie? Przed to jest tak, niestety to z też falami. W zeszłym roku się strasznie zawziąłem i stwierdziłem, że będę się dobrze odżywiał i efekt był taki, że fajnie schudłem, świetnie pobiegłem, jak na mnie, półmaraton warszawski, czyli który zawsze jest pod koniec marca. I się pamiętam, jak tutaj jesteśmy akurat w Krakowie i w ten dzień przed maratonem, półmaratonem warszawskim byłem w Krakowie. Jeszcze jakiś taki lekki trening, wiem, pamiętam, że byłem świetnie wychudzony, tak jak byś powinno I efekt był taki, tego, taki, że dobrze biegałem w marcu, ale przez sezon triatlonowy to już i z dietą nie wytrzymałem, bo nie miałem siły i zacząłem jeść słodycze i, i, i kilogram, tam z półtora kilograma przybyło, co się potem przełożyło na go przebieganie, więc to, to jest taka właśnie moja dieta. Natomiast rzeczywiście y, normalnie wygląda to w ten sposób, że y, przed, y, przed startem, ostatnie 2-3 dni już tak, dbam o to, znaczy staram się jeść rozsądnie, no nie jem ciężkosprawnych rzeczy, raczej nie jem czerwonego mięsa, y, ewentualnie jakichś kurczaczek. Pozwalam sobie dzień przed startem y, na jeżeli jest ciepło, na pizzę i piwo. Więc, bo piwo nawadnia i są to kalorie, na które mogę sobie wtedy pozwolić. A pizza, no to też są łatwe, szybkie kalorie, które szybko ładują glikogen i, i takie rzeczy. Yy, raczej nie wiem rzeczy, które mogłyby spowodować jakiś rozstrój żołądka. Czyli wbrew pozorom niezbyt dużo warzyw. Teraz przed y, półmaratonem warszawskim, który odbył się w ostatni weekend zjadłem sałatkę y, na noc i miałem malutkie sensacje pod koniec. Nie, coś tam chyba zaczęło pracować w jelitach i, i trochę mi to poprze, po, pokrzyżowało plany, więc y, to są raczej rzeczy, tak jak nie na co dzień jasnego pieczywa tak, y, i w ogóle takich mocznych rzeczy, przynajmniej nie w zbyt dużych ilościach, tak y, przez te ostatnie dwa dni, trzy dni i ciasto drożdżowe, które jest bardzo dobre, bo to są kalorie i przed samym startem, na przykład trzy godziny przed startem, biała bułka z kawą i z drzewem albo z miodem, bo to też wyzwala szybko energię, więc tutaj jem rzeczy, które są łatwo, znaczy łatwo się je trawi, ale no są raczej tuczące. Okay. nie są raczej bardzo przetworzone. Nie są przetworzone pizza. Mówimy o takiej pizzy z pizzeria, nie z, z dużej sieciówki, to jest, to jest dobra rzecz, bo to jest, to jest ciasto, to są proste składniki w gruncie rzeczy, też nie biorę pizzy cztery sery, tylko raczej jakąś taką, nie wiem, z salami albo z szynką. Trochę sera nie za dużo, żeby też, bo ten ser to, to jest rzecz, która można przeszkadzać. To takie rzeczy sobie pozwalam. Jeżeli jest następnego dnia, wiem, że jest wysoka temperatura to jem paluszki słone. stosuje to, to na rowerze. Sól zatrzymuje wodę w organizmie i to jest bardzo, akurat w tym przypadku, korzystne. Mikro I mikroelementy, soli zawarte. Natomiast jeżeli wiem, że będzie dzień później późno, zimno, to, albo przynajmniej nie będzie jakoś bardzo ciepło, to żelki. żelki. Tak, ale to, to, to nie są rzeczy wymyślone przeze mnie. To, to, to... To jest taka taktyka skonsultowana z, okay. a z dużymi ekspertami. Węglowodany, a jednocześnie. No chyba mówi, choć tu węglowodany, prawda? Nie, podobno żelki trzeba zjeść. 100 gram żelków nie zrobi krzywdy przed, przed startem. Na, na, na, na, na. 14-15 godzin. Kiedyś chciałem zastępować słone paluszki słonymi orzeszkami, ale to podobno nie jest dobra metoda. Chociaż jakoś mi nie przeszkadzało, ale z potem słyszałem, że to nie o to chodzi. Muszę być słone paluszki. Różnego rodzaju sensacje. Staram się w ogóle jeść przed startem te rzeczy, które mam sprawdzone. Nie, nie eksperymentuję z nowymi żelami odżywczymi, nie eksperymentuję z nowymi, nawet z nowymi napojami izotonicznymi, bo zdarzyło mi się raz przed moim pierwszym triathlonem na dwa tygodnie przed, pierwszy raz zetknąłem się w ogóle z żelami. Ktoś mi powiedział, wiesz, żele to jest coś, co musisz mieć opatentowane i musisz wybrać sobie jakiś rodzaj żelu, no bo 5 godzin, czy tam nawet 4 godziny na trasie bez yy, jedzenia. jedzenia, bez jakichś łatwo przyswajalnych mikroelementów i węglowodanów, to nie przetrwasz, umrzesz tak. tam po drodze. Więc musisz coś przetestować. No i a, a banan jednak, mimo wszystko jest ciężki do strawienia, tak. wbrew temu, co by się mogło wydawać. Więc coś tam zacząłem testować i wziąłem akurat tak, z słynnego powerbara i dobrze, że go przetestowałem dwa tygodnie przed, bo sensacje żołądkowe były takie, że myślałem, że nie skończę treningu więc takie rzeczy trzeba testować. Jest coś takiego, jest taki termin jak trenowanie żywienia w triatlonie. Zresztą w bieganiu czy w długodystansowym jeżdżeniu na rowerze tak samo. I, i, i, i w ogóle technika odżywiania się, e, szczególnie na rowerze, bo to w triatlonie jest ten moment, kiedy najwięcej przyjmujemy pokarmu e, i płynów, e, to, to jest, ja to traktuję jako oddzielny trening. Robię sobie takie treningi niektóre, na których de facto trenuję suplementacji, czyli sprawdzam, które napoje mi podchodzą, jakie pić, żeby z jednej strony się nie odwodnić, a z drugiej strony nie doprowadzić do sytuacji, że schodząc z roweru będę miał poczucie przepełnionego żołądka, bo to był częsty błąd, który popełniałem. Tu się liczy doświadczenie. W tym sporcie doświadczenie odgrywa sporą, spore znaczenie. To teraz zadam pytanie nie do końca też związane z triathlonem. Jesteś osobą uporządkowaną, czy raczej bierzesz życie takim, jakie przychodzi? Chciałbym być bardziej uporządkowany, ale raczej jestem spontaniczny, i, ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, taki niepoukładany. I, i, i biorę to życie takie, jakie czasem zastaje. To trochę pomógł mi w uporządkowaniu sportu bo rzeczywiście no, wykonuję średnio około 10, 12, 13 jednostek treningowych w tygodniu. Mam pracę, mam rodzinę, mam córkę yy, i to wszystko razem, żeby połączyć, wymaga ode mnie pewnego rodzaju organizacji, ale myślę, że... I, I dzięki sportowi w ogóle to wszystko gdzieś tam się zaczęło mi układać, ale myślę, że gdybym był lepiej pokładany, to to wszystko lepiej by funkcjonowało. Okej. Okay. Um, gdy ścigasz się z... Okay. Gdy ścigasz się, to walczysz z innymi startującymi, czy raczej głównie przeciwko swoim słabościom czy, i starasz się podkręcić swoje wyniki? To wszystko zależy od tego, jakie są to zawody, na jakim dystansie, e, jakie mam cele, czy to jest start A, B, czy C, czyli tutaj start A, czyli start najważniejszy, start B, start taki mniej istotny, czy start C, treningowy. E, jeżeli są zawody, na które jadę po to, żeby pobijać życiówkę, bo wiem, że jest świetnie zmierzona trasa że, że i wiem, że to jest ten moment, ten dzień, a są zawody, na które jadę po to, żeby ścigać się o miejsce jak najwyższe. Jeżeli są to Mistrzostwa Polski na jakimś dystansie, no to jadę ścigać się z ludźmi. Jeżeli są to zawody, które wiem, że dają mi możliwość zrobienia dobrego wyniku, to raczej ścigam się na ten czas. Miejsce ma mniejsze znaczenie, chociaż Skłamałbym, gdybym powiedział, że kiedykolwiek miejsce nie ma znaczenia Zawsze miejsce ma znaczenie, zwłaszcza jeżeli startuję na zawodach, na których mam szansę na zajęcie wysokiego miejsca Albo startuję i, i mogę rywalizować z ludźmi, których znam Albo z jakiegoś powodu są dla mnie jakimś benchmarkiem, jakimś punktem odniesienia e, a Co daje Ci ukończenie zawodów? W tej chwili samo ukończenie zawodów y, samo w sobie nie jest żadnym wyzwaniem na tych dystansach, na których się ścigam. Pewnie jakbym robił pełnego Ironmana, y, czyli 3800 metrów pływania, 180 rower, kilometrów i 2, 42, y, prawie 2 kilometry biegu, no to to jest samo ukończenie z wyzwaniem, zwłaszcza w jakimś tam sensownym czasie. Natomiast na tych dystansach, na których ja się ścigam, czyli głównie dystans olimpijski i dystans pół Ironmana, no to, to, to bardziej chodzi o to, żeby osiągnąć wynik jakiś założony. Właśnie albo miejsce wysokie, a najlepiej wysokie miejsce i świetny czas ale zawsze na mecie jest to poczucie, zawsze na tych ostatnich kilometrach biegu już jest to myślenie, Boże, żebym już dotrwał, żebym dociągnął na, w tym tempie, w którym chcę i tam na tej mecie czekają na mnie, to jest trochę jak, jak z tymi... Yy... Dżihadystami, którym się obiecuje, że w raju są e, dziewice i, i jakieś tam inne nagrody, to ja tak biegnę i myślę sobie, Boże, tam na mecie czekają na mnie e, zimne napoje, to bardzo często słowo zimne jest istotne, nawet nie napoje, ale zimne, bo człowiek jest przegrzany i jest e, odwodniony, więc zimne napoje. Czekają na mnie jakieś dobre jedzenie A już jak dobiegnę To wreszcie będę mógł usiąść A boli mnie już wszystko I chciałbym tak wreszcie dać odpocząć tym nogom No i myślę sobie też o, o tej satysfakcji Która nawet po najgorszych zawodach Nawet po najgorszym wysiłku Najbardziej bolesnym Ona zawsze jest Ten moment kiedy już się przekroczyli linię mety to, to, jest, to jest taka satysfakcja Którą można porównywać tylko z tymi sprawami O których chyba nie powinniśmy teraz głośno rozmawiać Dokładnie a jak na to, że jesteś sportowcem, reaguje Twoje najbliższe otoczenie? I szczególnie jaka ich była pierwsza reakcja na, na start? Dzisiaj oczywiście wszyscy wiedzą, że, że mam tego swojego fioła i, i, i swoje drugie życie, bo to jest tak naprawdę drugie życie i, i wszyscy są z tym pogodzeni. Nawet specjalnie mnie, ci bliżsi nie pytają, jak to jest, ale... Na początku było podejrzewanie, że to jest tylko jakaś chwilowa moda albo chwilowy zapał słomiany, jak często u mnie w różnych przypadkach bywało. Było takie trochę niedowierzanie, że ja dam radę, że, że w ogóle się w to system w stanie zaangażować. Później to było traktowanie trochę z przymrużeniem oka, że, że ja się bawię w coś, e, gdzie no co, no będę jedyny i, i będę sobie tam po prostu startował. Ale z czasem zobaczyli ci moi bliźni dalsi znajomi, że, że to jest cały styl życia, że, że, że normalną rzeczą jest to, że ja przyjeżdżam na plan programu, do studia i zawsze mam plecak, w plecaku mam przygotowane rzeczy i już nawet nikt mi specjalnie się nie dziwi, jeśli ja pytam, dobra, to ile mamy teraz przerwy? Półtorej godziny, dobra. Ja to wszyscy mówią, a co, idziesz pobiegać? a ja mnie no tak, tak, idę zrobić teraz trening. To, więc e, to tak głęb... Inaczej, ten sport tak mocno ingeruje w życie moje i mojego otoczenia, że każdy, kto ze mną chwilę poprzebywa, wie, że ja to robię. Nie dlatego, że ja to mówię, tylko dlatego, że, że ja po prostu cały czas gdzieś tam siłą rzeczy muszę wszystko w życiu sobie organizować, żeby dać radę zrealizować, no, chociażby treningi. I właśnie to jest moje kolejne pytanie. W jaki sposób, gdzie znajdujesz czas, jak sobie wciskasz treningi bieganie? Czy masz na przykład jakąś poranną poranny schemat wstawania, że zaczynasz od szklanki, herbaty i idziesz kilometr, przepraszam, godzinę pobiegać? czy Chciałbym, żeby tak było, to znaczy na, na, tak na pewno byłoby najłatwiej, ale, ale mój tryb życia i i fakt, że na przykład moja córka chodzi dosyć późno spać, bo gdzieś koło 21.30, powoduje, że jakiś czas dla siebie i dla mojej żony mamy, z moją żoną mamy dopiero wieczorem. Ja potem bardzo często pracuję wieczorami, popołudniami, więc wracam późno do domu, no nie jestem w stanie pójść spać wcześniej niż o 23.00, 24.00, co raczej wyklucza wstawanie o 6 rano i bieganie. Często robię rowerowe treningi tak wcześnie, bo no one, one są czasochłonne, no potrzebne są zazwyczaj co najmniej te półtorej, dwie godziny, e, ale też musi być dobra pogoda, no bo nie lubię jak jest zimno, nie lubię marznąć na, na rowerze, nie, o, o to nie trudno, więc... Ta organizacja to jest ciągła walka i to jest najcięższa część. Ja się nawet śmieję, że po sezonie wszyscy mnie pytają, co jesteś taki zmęczony po sezonie. Ja wiem, tak, jestem zmęczony, ale nie fizycznie wbrew pozorom, tylko psychicznie, bo ciągle żyję w stresie, że nie w taki, w takim napięciu, jak to wszystko poorganizować, że tutaj za pół, pół godziny się spóźnię gdzieś, to mi rozwala cały system i, i wywala mi y, cały schemat działania na dany dzień. Więc y, tak, po pierwsze, nie pracuję w korporacji. Znaczy pracuję dla korporacji, ale nie w systemie korporacyjnym. To znaczy mam taką możliwość, żeby... Jak pracuję, to pracuję po kilkanaście godzin dziennie, ale jeżeli y, wykonam tą pracę, to, to mam tych dni wolnych, takich może niewolnych, wolnych, że nic nie muszę robić, ale takich, gdzie mam raczej taką pracę, pracę w domu, muszę się przygotować, do czegoś poczytać, coś. To, to nie jest taki, tak, taka praca osiem godzin bite, że muszę na, nie wiem, nabyć na dziewiątą i wyjdę o siedemnastej. Jeszcze spędzę potem dwie godziny w korku. Więc tutaj te możliwości trenowania nie są aż takie złe. Gorzej, kiedy rzeczywiście mam sesję nagraniową, prawda? Kiedy gramy na przykład przez kilka dni, albo, albo gram dwa dni w studiu i wtedy to czasami przyjeżdżam na godzinę ósmą do studia, wychodzę o dwudziestej no, jestem zrąbany po takim dniu, raczej ciężko się potem jeszcze wybrać na jakieś bieganie, chociaż zdarzało mi się od, o pierwszej w nocy, zdarzyło mi się o pierwszej w nocy kiedyś trening robić, powiedziałem, że inaczej nic nie zrealizuje, ale tak, są przerwy obiadowe. Na planie takim telewizyjnym zawsze jest taka przerwa obiadowa, no bo, bo ekipa musi zjeść. A tak jak mówię, no nie pracujemy 6, 7, 8 godzin, tylko często dłużej e, razem z próbami, ze wszystkim. Więc, więc jest ta przerwa, przerwa obiadowa, więc ja sobie w tej przerwie obiadowej mogę wyjść, wyskoczyć, pobiegać. E, mam obcykane baseny wszędzie, gdzie na przykład jadę do pracy. Dzisiaj, jesteśmy dzisiaj w Krakowie, jestem potwornie zawiedziony tym, że wszystkie te baseny w Krakowie, które były gdzieś w okolicy, akurat o tej porze nie mają wolnych torów. W sensie są wszystkie te zare zarezerwowane, więc trochę jestem dzisiaj zawiedziony. Ale, ale tak to wygląda, że, że to wszystko jest zorganizowane. Dużo daje bardzo w Facebook, zwłaszcza w przypadku, kiedy dużo podróżuję, kiedy prowadzę jakiegoś, jakieś eventy w Polsce, czy, czy, czy robię zdjęcia, mam zdjęcia w kraju. Wpisuję, na, ponieważ wśród moich znajomych myślę, że 80% to są ludzie, w jakiś tam sposób aktywni sportowo, czy to są triatloniści, czy to są kolarze, biegacze, czy, czy, czy dziennikarze z tym związani, więc wrzucam czasami tylko zwykłe hasło, gdzie można coś takiego zrobić i często nie tylko dostaję informacje, które baseny na przykład działają, w jakich godzinach, ale nawet zaproszenie, żebym wpadł do jakiejś grupy z nimi potrenować, czy ktoś tam się ustawia na jakieś bieganie, jeżdżenie, to jest super sprawa, to jest dodatkowa motywacja, a też 85, 90 nawet procent mojego treningu to jest trening w samotności, więc taka odmiana y, zawsze korzystnie wpływa na motywację. Porozmawiamy o pieniądzach. Dobrze. Ile kosztuje sprzęt do uprawiania triathlonu? To jest pytanie na takiej samej zasadzie, jakby ktoś spytał, ile kosztuje wy, wykończenie wnętrz w domu. Sky is the limit. Sky is the limit. A można pójść do, do taniej sieciówki e, budowlanej i, i całkiem fajnie wyposażyć sobie, wykończyć wnętrze za, za rozsądne pieniądze. E, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest granica górna, e, bo jej nie ma. E, albo jeżeli jest, to jest e, na, na granicy bardzo luksusowego, wypasionego samochodu w klasie D, czy tam jeszcze wyższej. E, Wtrącę się, pytam dlatego, że bardzo mi się podobało, znalazłem taki wywiad z Tobą i mówiłeś o tym, że najdroższa pianka nigdy nie zastąpi tego, że ktoś pływa w zimnej wodzie, to jest raz, a dwa, y, wszystkie śmieciowe portale rozpisywały się o Twoim rowerze i tak dalej i znalazłem właśnie fragment, gdzie pisałeś, że chciałbyś spróbować kupić sobie taką tanią, zwykłą szosę i udowodnić wszystkim, że się da. I Tak, rzeczywiście był taki pomysł. To, to była rozmowa z Przemkiem Iwańczykiem ze z Sport.pl, który kiedyś ze mną na ten temat rozmawiał właśnie a propos i takiej jakiejś granicy finansowej, którą stawia przed ludźmi triatlon. Ja z tego pomysłu zrezygnowałem nie dlatego, że się wycofałem, bo stworzyłem, tylko dlatego, że okazało się, że już ludzie takie rzeczy robili. Nie ma sensu tego udowadniać. Facet na Wigrach e, zrobił e, pół Ironmana w Poznaniu, więc nas no co ja się będę wygłupiał. Potem po pojawił się inny projekt, który jest dużo, moim zdaniem, e, sympatyczniejszy. Retro Tree, gdzie, gdzie moi koledzy różni za namową e, w różnych oldschoolowych e, kreacjach, e, rowerach, strojach startowali na różnego rodzaju zawodach. I to czasami nawet dalej funkcjonuje. Przecież prawdę mówiąc, ja sam e, troszeczkę z braku czasu i e, nie miałem takiego startu, w którym mógłbym sobie no, pozwolić, żeby pojechać naprawdę na jakimś samym rowerze, bo wszystkie akurat, zawody w zeszłym roku były dla mnie bardzo ważne. Może w tym roku będzie inaczej. Natomiast e, wracając do sprzętu. Sprzęt e, jest. To jest sport, w którym jest niezbędny sprzęt. E, a jeszcze do tego jest to sport składający się z trzech konkurencji. E, więc... Każdy, kto kiedykolwiek próbował jeździć na rowerze, wie, że no jest różnica między rowerem za 1000 zł, a rowerem za 10 tysięcy zł. Z tym, że pułapka polega na tym, że różnica między rowerem za 1000 zł, a rowerem na przykład za 5000 zł jest diametralna. Ale już różnica między rowerem za 5 tysięcy, a za 10 tysięcy jest subtelna, A co jest śmieszniejsze, a między rowerem za 10 tysięcy, a 50 tysięcy już jest niuansowa. I rzeczywiście... Myślę, że aby móc czerpać pełną satysfakcję z zabawy w triathlon, a jednocześnie nie mieć poczucia, że na dzień dobry jest się na przegranej pozycji, potrzebny jest rower, chociaż bardzo, przynajmniej dobry, aluminiowy rower z jakimś rozsądnym kołem, które się toczy, a nie hamuje, przy czym żeby mieć frajdę z triatlonu i w ogóle sprawdzić, czy się w tym sporcie odnajdujemy, czy się w nim zakochaliśmy. Broń Boże, nie należy kupować roweru za duże pieniądze, nawet większe niż kilka tysięcy, bo jest wiele osób, które raz spróbuje i powie, fajnie zaliczyłem, może jeszcze gdzieś parę razy wystartuję, ale czerpię frajdę z samego startowania. Mało tego, jest jeszcze jedna pułapka. Te wszystkie super gadżety, jak koła karbonowe, wysokie stożki czyli taka wysoka felga dysk z tyłu to jest e, tak samo zresztą super pianka za 3000 zł to są rzeczy, które są bardzo fajne, ale musimy umieć z nich skorzystać. To jest tak jak z rakietą do tenisa. Ktoś sobie kupi rakietę Rogera Federera i jest zdziwiony, że gorzej mu się gra niż rakietą za 50 zł z Decathlonu. Dlaczego? Dlatego, że ta rakieta, żeby z niej uzyskać te wszystkie jej możliwości, żeby wykorzystać jej możliwości, czy bardzo dobrą technikę, po prostu być bardzo dobrym. Tak samo jest z rowerem. Żeby dysk do 35-36 na godzinę e, daje odwrotny efekt. Jest kamieniem, który się ciągnie za sobą. Dopiero przy pewnych prędkościach i przy pewnych warunkach fizycznych e, daje rzeczywisty efekt. E, dlatego nie polecam nikomu kupowania kół za 10 tysięcy złotych, jeżeli nie potrafią te osoby tych kół wykorzystać. Oczywiście pewnym momencie takie koło pomoże, ale jeżeli nie potrenowaliśmy tych 500 godzin, jeżeli nie przejechaliśmy w sezonie przygotowawczym 5-6 tysięcy kilometrów na rowerze, to nawet rower za 100 tysięcy złotych nic nie pomoże. I sam się wielokrotnie o tym przekonywałem. Ja oczywiście korzystam z w tej chwili z najwyższej klasy sprzętu, ale to jest związane z tym, że, że w pewnym momencie firma Specialized po prostu zaproponowała mi pewien rodzaj współpracy i dała mi możliwość korzystania z ich sprzętu. Sam w życiu bym sobie za tyle, sprzętu, za tyle pieniędzy sprzętu nie kupił, bo, bo uważam, że to na moim poziomie aż takiego sensu nie ma, chociaż nie ukrywam, że rower jest najmocniejszą moją konkurencją i, i na pewno sprawia mi to frajdę, że mogę jeździć na sprzęcie podobnym do takiego, na którym jeździ Michał Kwiatkowski czy, czy, czy Rafał Majka, bo akurat oni też jeżdżą na, na, na sprzęcie tego producenta. Ale jeszcze taka ciekawostka, na przykład pianka. Pianka za najwyższe modele pianek kosztuje między 2 a 3 tysiące złotych, tylko paradoks polega na tym, że trzeba być świetnym pływakiem, żeby z tej pianki za te pieniądze skorzystać. Ale już pianka taka e, dla osoby, która chce mieć z tego frajdę, i naprawdę nie będzie czuła różnicy, kosztuje 700 zł. Jest mnóstwo sprzętu używanego, który można kupić na początek, który też kosztuje e, rozsądne pieniądze. Ja myślę, że za kilka, no niestety na ten pierwszy start można korzystać ze spożyczonego sprzętu, to co wiele osób robi, e, ale no z czasem kilka tysięcy złotych trzeba to włożyć. Ale za to, co jest dobre, trening nie kosztuje, nie licząc karnetu na basen. Poza wysiłkiem i czasem. Tak, no bo co, buty do biegania, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma takiej dyscypliny sportowej, nie ma takiego hobby, w którym od pewnego momentu nie trzeba wkładać pieniędzy. Sorry, takie jest życie. Nawet jeżeli zbieramy znaczki, to trzeba je kupować. O, to jest akurat drogie hobby, zły przykład podałem, ale nawet, nawet nie wiem, granie w piłkę nożną, to są koszty, no bo jeżeli nie jesteśmy zawodowym piłkarzem, to musimy kupić sobie korki, deski, te korki się zużywają, musimy wynająć jakieś fajne boisko. Zawsze jakieś koszty będą. Oczywiście triathlon nie jest najtańszą dyscypliną sportu, ale znam wiele, dużo, dużo droższych. Co jest dobre? Jeżeli kupimy Niezły, fajny sprzęt, który nam pasuje, rowerowy na przykład, to akurat w przypadku roweru szosowego eksploatacja jest kosztem minimalnym i przez wiele, wiele lat, no co, zużywa się, nie wiem, może jeden zestaw opony czy tam szybki, w zależności od tego, co na, kto na czym jeździ, to ja w życiu zmieniłem dwa razy przez... 15 czy 20 tysięcy kilometrów. To się aż tak szybko nie zużywa. Tak, około się... 8 tysięcy. No, to jest taki tak, dla dobrych tak, opon, tak. realny czas. Dla tak, dobre to jest opony jest tak. realny czas. Fajną sprawą jest to, że jak kupiłem rzeczywiście bardzo dobre koła. mam własne, kupiłem bardzo dobre koła, ale te koła przy dobrej eksploatacji. Ja na nich jeżdżę tylko podczas zawodów, a tak to jeżdżę na zwykłe jakieś tam byle jakie koła, które mam pod ręką. To takie koła na zawody, które kosztowały rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy ale te koła mi starczą i na 5, i na 10 lat, bo, bo one się nie zużywają aż tak bardzo. Ja dbam o swój sprzęt, Boże mój rower jeździ w samochodzie, nie jeździ na dachu. Już miałem pytać, czy w osobnym samochodzie, ale... W osobnym nie, ale jeździ w samochodzie, o co zresztą jest mnóstwo w domu awantur, bo rower jest traktowany często lepiej niż żona i dziecko. W samochodzie oczywiście tylko jest. Mój, mój rower nie jeździ nie jeżdżę nim w deszczu, jeśli oczywiście nie są to zawody, no bo oszczędzam ten sprzęt, bo wiem, on kosztuje. A do treningu panu. masz osobny rower, czy... Yy, to różnie, by, znaczy mam szosę zwykłą, yy, taką podstawową naprawdę, ale najbardziej naj, naj, naj podstawowy, karbonowy rower. Karbonowy, ale najbardziej podstawowy rower. Rzeczywiście taki, który, który, który nie jest żadną. Najpro, naj, najprostszym jakimś o sprzęcie. Yy, mam go już od kilku lat, w tej chwili akurat będę, będę go zamieniał na inny, ale jak mówię, do treningu nawet lepiej, że ten rower jest gorszy, bo przynajmniej jak już wsiadam na swoją maszynę do startu, to czuję frajdę i czuję, i czuję że, że ta przewaga techniczna w tej chwili może być minimalnie chociaż wykorzystana. Chociaż odnoszę naprawdę poważne wrażenie, że ta przewaga techniczna to głównie działa jako placebo. Bo wcześniej jeździłem na takim podstawowym rowerze czasowym, i nie widziałem żadnej wielkiej różnicy. To ja nie wiem, czy to puszczać w takim razie, bo ci specjalizę rower zawierze. I... Nie, nie, no, ale no, oczywiście, oczywiście pozycja, wygoda... Tak. E, ja rozumiem, to są elementy, które, które pomagają. A poza tym czuję się jak Rafał Majka i Michał Kwiatkowski w jednym. To jest ważne. Psychika. Bardzo mi się podoba w ogóle twoje podejście do sprzętu. Mój znajomy e, Łukasz Gumowski z bloga rower.pl, tylko pisany przez Wafał taki sprytny zabieg, Właśnie napisał kiedyś wpis, w którym mówił, że jeżdżenie na, żeby nie kupować od samego początku wypasionego roweru, oczywiście. tylko zacząć od aluminium, potem dopiero przesiąść się na karbon, Kar bo wtedy się dopiero to doceni i, oczywiście. i zobaczy. I, wiadomo, że to jest wszystko kwestią zasobności portfela, ale ja sam się cieszę, że y, pierwszą czasówkę miałem aluminiową, y, bardzo podstawowy rower, y, który... który mm, Pozwoli mi dzisiaj doceniać to, na czym mogę, z czego mogę korzystać, na czym mogę jeździć. Ważne jest w tym wszystkim też to, że wiele osób wycofuje się z tego sportu, albo inaczej, nigdy nie, nie, nie będzie aż tak bardzo się angażowało, więc po co, po co wydawać zbyt wiele pieniędzy? To jest, to jest nasza zabawa i ona... Jak to zabawą bywa? Kiedy wchodzimy w coś coraz głębiej, coraz głębiej, zaczynamy zauważać, doceniać pewne niuanse, a poza tym jest to nasze hobby, jest to nasza przyjemność. Więc ja nie mam żadnego innego hobby w tej chwili, więc jeżeli już w coś chcę zainwestować, jakieś pieniądze, chcę sobie sprawić czymś przyjemność, no to są elementy związane z moim sportem. Jak już jesteśmy przy pieniądzach e, i mówiłeś, że rower dostałeś od speca. Znaczy, to nie jest tak, że ja go dostałem. Ja, mam po prostu, ja, ja nie mam roweru, to nie jest moja własność. Ja po prostu na sezon tak, otrzymuję okay. możliwość korzystania Używania z roweru. E, tak, tak jak zresztą zawodow, zawodowi kolarzy. W większości mm -hmm. sprzęt rotuje, prawda? No tak, to, tak. To są za drogie rzeczy, żeby komuś tak dawać. No, Oczywiście. Po e, to powiedz mi, czy w tym sporcie da się zarobić fajne pieniądze? Znaczy, okej, okay, dla mnie fajne pieniądze to, jest trochę, to są trochę inne kwoty pewnie niż nie, dla Ciebie, ale... to w ogóle, ale... w ogóle... Ja co innego chciałem powiedzieć. Ja w życiu złotówki nie zarobiłem na sporcie, żeby nie było wątpliwości. To ja jestem amatorem i w pełni tego słowa znaczeniu. Jeśli mówimy o jakichś korzyściach i zarabianiu pieniędzy, to zarabiać pieniądze mogą zawodowcy, którzy są w Polsce, ale z tego co wiem, to oni zarabiają pośrednio. Triathlon jest sportem kompletnie w Polsce amatorskim tak naprawdę. Ci nieliczni zawodowcy, którzy są, yy, no to jest typowa gehenna polskiego sportowca olimpijskiego w każdej dyscyplinie poza piłką nożną, skokami narciarskimi i Justyną Kowalczyk, bo podejrzewam, że poza Justyną Kowalczyk reszta naszych biegaczek i biegaczy również e, żyje od pierwszego do pierwszego, czy tam cudzysłowie oczywiście. E, to, to dotyczy wioślarzy, kajakarzy, te problemy i to samo dotyczy triatlonistów. Nawet łóżwiarze szybcy może teraz po tych sukcesach trochę mają lepiej, ale... ale w Polsce nie ma jakiegoś wielkiego sponsora, który by y, wspomagał zawodowców. W Polsce nie ma... Y, jest bardzo słaby związek. Teraz mówię to już z otwartą przyłbicą, bo y, jestem szczerze mówiąc, zawiedziony działaniami związku, który mógłby w jakiś sposób wesprzeć tę dyscyplinę i mówię to dlatego, że żal mi moich kolegów zawodowców, którzy rzeczywiście chcieliby z tego żyć. Więc ci ludzie, jeżeli zarabiają jakieś pieniądze z triatlonu, to myślę, że przede wszystkim są szczęśliwi, jeśli starcza im na starty i na sprzęt, który mogą tam dostać od jakichś sponsorów, ewentualnie właśnie firm, które, które produkują sprzęt. E, natomiast zarabiają, jeśli już zarabiają, to albo zarabiają w wojsku. Jest e, paru naszych dobrych triatlonistów, którzy są wojskowymi, głównie dziewczyny. E, I część z nich zarabia, bo dzięki temu, że triatlon jako sport masowy jest bardzo popularny w tej chwili, stają się trenerami. Znaczy trenerami, oni rozpisują treningi dla innych. No ale powiedzmy sobie szczerze, że, że zawodowy sportowiec, który jeszcze musi dbać o to, żeby w inny sposób utrzymać siebie i swoją rodzinę, no to już z tym zawodowstwem ma coraz mniej wspólnego. Nie ze swojej winy. Bardzo mi ich żal, bo uważam, że paru ludzi ma potencjał, żeby coś więcej osiągnąć i, i walczą. Natomiast amatorzy tacy jak ja, zawodnicy grup wiekowych, jeśli osiągną jakiś tam status yy, i osiągają jakiś poziom sportowy, który pozwala wzbudzić zainteresowanie czyjekolwiek, jakichś sponsorów, to, to właściwie to jest szczęśliwy, jeśli może zmniejszyć swoje koszty, czyli na przykład w niektórych przypadkach to oznacza, że właśnie kwestia sprzętu, to jest bardzo istotne, w niektórych przypadkach to oznacza, że na przykład jest się zapraszanym na zawody, nie trzeba płacić wpisowego, czasem, czas, czasem są to takie korzyści, Natomiast, żeby z tego, nie wiem, może ma jakiś tam deal z producentem suplementacji, e, jakichś tam innych elementów. Natomiast no, złotówki to złamanego grosza, z tego nikt nie zobaczy. Ja mam o tyle lepszą sytuację, że niezłe wyniki połączone z publicity wynikającym z mojej pracy, czyli tego, że jestem człowiekiem pracującym w telewizji, e, no to gdzieś pozwoliło wzbudzić zainteresowanie, ale jest gro dużo lepszych ode mnie zawodników, którzy. którzy którzy nie mogą korzystać z takich przywilejów. Ale, ale rzeczywiście no, ci czołowi zawodnicy w Polsce przynajmniej są często zapraszani na zawody. To, to, im, to im coś daje, odchodzą im te, tego rodzaju koszty, a ja mam to szczęście, że gdzieś tam fajne, fajne, to jest fajne wizerunkowo i zaczynam na, na tym korzystać pośrednio. To znaczy Chociażby to, że w tej chwili rozkręcam się program w radiu związany ze zdrowym, sportowym trybem życia. Coś na ten temat chcę robić w telewizji i tam gdzieś pracujemy nad tym. Jestem zapraszany do prowadzenia różnego rodzaju eventów, tak się chociażby poznaliśmy, które mają charakter sportowy, no bo jestem wiarygodny, bo, bo, bo jestem blisko tego i, i mogę na ten temat w sposób w miarę rozsądny mówić. Natomiast sam sport to nie, no to, to, to, to, to musiałbym być naprawdę bardzo dobry, żeby coś z tego mieć. A jestem tylko niezły. Okej, okay. dzięki Ci za, to wyczerpujące, za tą wyczerpującą odpowiedź. Wróćmy do suplementów. Powiedz mi, mówiłeś tam o tych żelach i tak dalej. Jaki w ogóle masz stosunek do suplementów? Nie tylko do żeli, takich, które jesz w trakcie jazdy, ale ogólnie do całej suplementacji? I jeżeli przyjmujesz, to jakie? Ten brak organizacji, o którym Ci wcześniej wspomniałem, powoduje, że ja jestem słaby w tych wszystkich sprawach e, takich dookoła sportu, ale które są bardzo w sporcie istotne. Czyli i ta regeneracja jest mniej kiepska, e, ale to jakby bardziej kwestia czasu. E, nie najlepiej wychodzi mi sprawa diety i słabo dbam o, o suplementację. E, coś tam kiedyś kupiłem, jakieś tam takie ampułki, e, tam jest trochę witamin, jakieś tam rzeczy inne i to miałem brać codziennie. Kupiłem to w zeszłym roku porcję na trzy miesiące, minęło 18 miesięcy, jeszcze zostało mi na pół miesiąca a minęło 18 miesięcy, a kupiłem na 3 miesiące. Więc to tak najlepiej świadczy o tym, jak to odbiorę. Biorę jak sobie przypomnę, jak nie zapomnę, albo jak się bardzo źle czuję, to myślę sobie, o, to wezmę, może teraz mi to pomoże, tylko żeby to działało, to trzeba pewnie to brać rzeczywiście codziennie. Więc tu jestem kiepski. Czyli jesteś nie... trochę przykładem osoby, która bez suplementacji sobie całkiem nieźle radzi. Ale cały czas się zastanawiam, czy jakbym brał tą suplementację tak na poważnie, czy nie radziłbym sobie lepiej. Być może tak, być może nie miałbym problemów ze skurczami, które spowodowały, że w zeszłym sezonie parę razy nie poszło mi tak, jakbym chciał i musiałem się raz wycofać. To może mieć znaczenie. Eee, nie biorę niczego tak naprawdę regularnie. Eee, jak mnie zaczyna coś tam delikatnie pobolewać, e, jakieś naciągnięcie i tak dalej, biorę obenzem. Ale to też kolejny przykład. Kupiłem ten Wobenzem, strasznie był drogi. Eee, półtora roku temu mam prawie całą paczkę. Więc tak to działa. Eee, chyba muszę o to zacząć dbać bardziej. To dobrze, że Cię nic nie boli na tyle, że zostało. No, to też prawda. Eee, nie mamy jakichś poważnych kontuzji. To jest, to jest duże szczęście A nie yy, boisz, Prraszam, że tak się wtrącam strasznie, nie boisz się, że ten sport zacznie skręcać właśnie trochę w kierunku takich suplementacji i może dojść do takiego stopnia, jak to było w kolarstwie szosowym? Mówisz teraz o dopingu? Może nie aż o dopingu, ale... To jest problem, to jest problem. Yy... Rok temu, albo dwa lata temu, już nie pamiętam, e, zrobiono taką ankietę anonimową m, podczas trzech wielkich imprez e, z cyklu Ironman na terenie Niemiec i Austrii bodajże. I z tej ankiety wyniknęło, że i to, ta ankieta była przeprowadzona wśród zawodników kategorii wiekowych, którzy stanowią sól tego sportu, to jest 95% zawodników. E, I okazało się, że spośród tych zawodników chyba 3000 osób przebadano, co dało dosyć miarodajny wynik. I to w krajach, i to właśnie, a ponieważ Niemcy i Austria to jest taki matecznik triatlonu w Europie, tam jest najwięcej zawodów, najwięcej zawodników, w Niemczech 200 tysięcy ludzi e, uprawia triatlon. Um, I się okazało, że 7% ludzi z, przyznało się do tego, że korzysta z niedozwolonych środków dopingowych. To niekoniecznie zawsze musiał być doping e, taki czysto fizyczny, to też doping psychologiczny, czyli takie tabletki, które na przykład powodują, że jesteś, mówisz, że jesteś najlepszy. <gry> eee, to, a przypomnijmy, że to była dobrowolna ankieta, prawda? Czyli ta skala zjawiska może być znacznie większa. Myślę, że również w Polsce e, dochodzi do przypadków, kiedy co niektóre osoby e, chrzczą krew. i, i, i w te, Krew być może nikt się tam nie szprycuje, ale... Ale, ale mogą brać różne osoby, różnego rodzaju środki uchodzące za, za doping. Nie ma żadnej kontroli nad tym. W tej chwili w Poddaj, że w Brazylii jedną dziewczynę zdyskwalifikowano, kobitkę właściwie, za stosowanie dopingu. Ale to też była taka sytuacja, że to ona właściwie sama się zgłosiła, jakaś mocno skomplikowana i zagmatwana historia. No bo nie oszukujmy się, jakakolwiek operacja antydopingowa, taka strukturalna jest niemożliwa, bo sport jest zbyt popularny zbyt wielu zawodników startuje, a koszty badania są zbyt drogie. Jasne, jasne. Czyli jakieś tam przypadki chorych na astmę i takie rzeczy się na pewno zdarzają. To jest dobry przykład, bo, bo akurat ta, to, to, te, te wszystkie korty, coś tam, te lekarstwa dla astmatyków poszerzające pęcherzyki płucne bodajże, no to jest w sporcie wytrzymałościowym istota rzeczy, prawda? Myślę, że może na EPO to wiele osób nie stać albo nie wiedzą skąd je wziąć, ale już na przykład dopalacze tego typu... Ja widziałem już parę osób, które korzystają z takich dziwnych aplikatorów do ust, tylko wcale nie jest powiedziane, że muszą mieć tam substancje niedozwolone. Albo nie, mo nie można też rzucać od razu, że ktoś naprawdę nie ma jakiejś tam astry, Po pierwsze, ktoś prawda? może być jasne, po drugie, to może być tak, że, że ktoś akurat, nie wiem, uczulenia, to jest okres pył, pyłków, więc ja tutaj, broń Boże, nikogo o nic nie oskarżam, ale widziałem takie sytuacje na własne oczy i, i to zawsze pojawiają się wątpliwości, no tak jak kadra norweskich biegacze gdzie astmatycy to 100% kadry. że tak powiem, wywlokłem to właśnie z tego względu, że mówiłeś też o Justynie Kowalczyk. No i... Tak, ale akurat no, ona jest... I ona miała nie... problemy, żeby wygrać właśnie. Tak, tak, tak, tak, tak. Powiedzmy sobie szczerze, yy, yy, yy, mówi się, że w sporcie amatorskim, takim w triatlonie na przykład ci zawodnicy mają więcej, często większe budżety niż zawodowcy większość zawodowców, ponieważ wielu zawodowców to są, jeżeli nie jest, się, nie jest się mistrzem świata albo w samym czubie, no to te pieniądze są minimalne, a do triatlonu garnie się wiele osób, które prowadzą z sukcesami różnego rodzaju filmy działalności, pracują na bardzo eksponowanych, wysokich stanowiskach i często mają dostęp do, do różnych lekarzy. Nie da się wykluczyć, że, że w tym, tej pogoni za wynikiem ktoś popełni błąd, chociaż ja nikogo nie złapałem, nie widziałem, to są tylko i wyłącznie domysły i ewentualnie jakieś plotki. W Polsce to zjawisko, dzięki Bogu, wydaje mi się, jeśli istnieje, to ma bardzo marginalne znaczenie. Myślę, że można to podsumować stwierdzeniem, że wszędzie są ludzie, którzy szukają drogi na skróty. Oczywiście, inaczej, na pewno ludziom, ludziom się zdarza pójść się na skróty. I, I nawet mimo, że w sporcie amatorskim głównie powinno chodzić o to, aby walczyć ze sobą, ewentualnie pokonywać jakieś swoje słabości, swoich rywali, ale no, nikt tutaj niczego nie zyska takiego... No, pieniędzy z tego nie będzie miała, zazwyczaj pieniądz y, pcha nas ku różnym dziwnym y, działaniom. I satysfakcja a, i, też raczej ta, będzie dość słaba, satysfakcja bo nie zrobiła sprawy się w kolejności się się nie, wygraliśmy, dlatego że jesteśmy lepsi, dlatego że coś szukaliśmy. i teoretycznie wydawać nie, się że że sport amatorski powinien powinien pod tym względem względem dużo czystszy, a przykład. Y, tego, co się dzieje, no nawet w triatlonie, a propos draftingu, czyli jazdy na kole, która na większości zawodów triatlonowych jest zabroniona, jeżeli dopuszczone są rowery czasowe, to nie wolno jeździć na kole, no, a, a tu, jest, tu jest wielki problem już od dwóch sezonów, czyli ludzie raczej świadomie, no bo nie wierzę w to, żeby robili to nieświadomie, oszukują i, i żyją z tym i, i nie mają z tym jakiegoś większego problemu i nie odbierają im to satysfakcji z wyniku. My się oczywiście śmiejemy, znaczy te osoby, które, które gdzieś tam się brzydzą tym draftingiem, śmiejemy się, że w tym roku może się okazać, że wiele osób y, będzie bardzo sfrustrowana, bo nigdy nie pobije swojej życiówki z zeszłorocznych zawodów w Gdyni, gdzie jechały pociągi po 60-80 osób i y, y, y tam, a to różnice to naprawdę diametralne są, no bo to jest 30-30 no to jest różnica 30% mocy. Opowiedz mi o najtrudniejszym wydarzeniu, w jakim, z jakim przyszło Ci się zmierzyć w życiu i jak sobie z nim poradziłeś. W sporcie? To jest już do wyboru i odpada y, tamten... Mhm fail przy starcie? Myślę, że ponieważ się głównie rozmawiamy o sporcie i raczej o tak, i, i sport jest taki zero-jedynkowy, prawda? No, więc, więc najłatwiej mówić o, o też wydarzeniach związanych z życiem sportowca. Dla mnie takim najtrudniejszym momentem było był mój debiut w triatlonie, ponieważ brałem udział w projekcie ambasadorskim. No jakby z siłą rzeczy. To był Herbalife. Herbalife, tak? tak. To był Herbalife Triathlon w Suszu i projekt ambasadorski Herbalife i tam rzeczywiście zasada była jedna, że nie możemy wcześniej nigdy wystartować w zawodach triathlonowych i musimy zadebiutować na dystansie po Ironmana, który jest już ekstremalnym dystansem, no bo to jest 1900 metrów pływania, 90 km na rowerze i półmaraton. Dla osób, które nigdy nie biegały półmaratonu, albo nigdy nie przejechały 90 km na rowerze, to jest naprawdę spore wyzwanie, ja może 90 km na rowerze to gdzieś tam kiedyś przejechałem, ale. Tyle, nie z taką prędkością. Z taką prędkością i nie, nie popływaniu i nie, przed, nie z perspektywą takiego obiegu. Więc hmm, półmaraton też już wtedy miałem przebiegnięty, wspomnę dwa miesiące wcześniej, ale też inaczej się biega półmaraton na czysto, a inaczej po 90 km w siodle. E, więc y, te zawody. A, a ponieważ nie startowałem nigdy wcześniej w triatlonie, nie miałem świadomości, jak tak naprawdę mój organizm będzie reagował na, na to wszystko, jak to będzie wyglądało w, w kontekście rywalizacji jakiejś tam jednak wewnę wewnętrznej, ale też zdawałem sobie sprawę z tego, że wiele osób patrzy na nasz start, na, na start mój, Marcina Dorocińskiego, Pauliny Sykut, Magdy Boczarskiej, bo my wtedy akurat byliśmy tymi ambasadorami Wiedziałem, że też będą wszyscy mnie porównywali do Łukasza Grasa, który ten sport mocno w Polsce promuje, a że mamy de facto ten sam zawód, no to zawsze gdzieś to porównanie między nami było od samego początku, więc ja się bardzo, bardzo tym tak naprawdę denerwowałem, tym debiutem, a jeszcze do tego okazało się, że akurat na ten dzień zaplanowany jest makabryczny upał i to po burzy, czyli wilgoć i upał, no nic gorszego już być nie może. Pamiętam, że fajnie wystartowałem. Bardzo dobrze mi poszło pływanie. Rower. Nie, nie wiedziałem czego się spodziewać, więc jechałem na Czuja. Nie miałem pojęcia, jak mogę jechać szybko na rowerze 90 km, jak to będzie wyglądało. Trasa tam też nie należy do najłatwiejszych, chociaż też nie jest jakaś specjalnie trudna, ale jest pofałdowana. To, to zawsze może być takie zwodzące. To może, może nas zaprowadzić do tego, że się zajedziemy po prostu. Więc jechałem. Pamiętam, że nie złapałem bidonu na jednej spętli, na bufecie, i zostałem bez picia na ostatnich 30 km i właściwie się odwodniłem, makabrycznie się odwodniłem, ktoś mi tam pożyczył, dał mi łyka wody po drodze, ale to było za mało, już byłem... a człowiek jak się odwodni, to już właściwie nie ma powrotu. Ja tego jeszcze nawet wtedy nie wiedziałem. Wbiegłem po tym rowerze do strefy zmian, założyłem buty do biegania i wyszedłem na tą trasę biegową jeszcze cały pełen wiary, że to będzie nieźle wyglądało. Nie zdawałem jednak sobie sprawy z tego, że to odwodnienie z roweru to, to, to ono on już siało spustoszenie w organizmie i w tych trudnych warunkach tak słabłem z minuty na minutę. Coraz gorzej mi się biegło, ale powiedziałem sobie, że nie mogę przejść do, do marszu, bo po prostu nie przetrwam. Tam trasa biegowa była wzdłuż jeziora, a nam było tak strasznie gorąco i tak marzyłem o tym, żeby wejść do tego jeziora, się schłodzić bo po prostu czułem, że, że to się źle skończy. W pewnym już zacząłem się unosić nad sobą. Nie wiedziałem, że biegnę, w ogóle nie doślało do mnie, tylko parłem do przodu bez sensu, zupełnie jakby no, bez zastanowienia się, bez, po co ja to robię. Jedyną ulgę dawały yy, co, co jakiś tam czas rozstawione, takie kurtyny wodne, które nas miały trochę chłodzić, ale to była naprawdę masakra, ten bieg. I pamiętam, że przed ostatnią pętlą, po 14 kilometrach, spotkałem Bartka Topek, który był kibicował, który rok wcześniej też był ambasadorem i Bartek mi powiedział, masz przejść do marszu, bo nie skończysz tego biegu. Nie, nie, musisz po prostu przez chwilę, musisz odpocząć, musisz tak zwanym galowejem, czyli trochę biegu, trochę ma, ma marszu, e, dotrzeć do, do mety, bo inaczej to będzie koniec. Ja, ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak źle wyglądam. Miałem na twarzy, już sól mi się osadzała na, na ustach, to są takie już przykłady skrajnego odwodnienia. Tak, miałem zapadniętą twarz, e, nie wiedziałem, jak się nazywam, nic nie wiedziałem, nic do mnie nie docierało. E, nie pamiętam tej ostatniej pętli, tych ostatnich 7 kilometrów. Pamiętam tylko, że udało mi się na ostatnich metrach zmusić do tego, żeby ten bieg jako tako wyglądał. Wpadłem na tą metę, ale to było tak potworne, trudne przeżycie. Przez ostatnich 7 kilometrów jedyne, co pamiętam, to to, że mówiłem sobie, po co mi to było? Nigdy więcej tego już nie zrobię. To jest koniec, to jest koniec mojej zabawy, w to zaliczyłem, zaliczę, mam nadzieję, Wracam do Warszawy, zajmuję się innymi rzeczami Będę sobie grał w koszykówkę, w tenis A cokolwiek robił przyjemnego Ten sport jest dla jakichś idiotów, porąbańców Którzy lubią masochizm No bo nie ma innej odpowiedzi I pamiętam, że jak już przekroczyłem tą metę To padłem Na ręce mojego trenera zresztą Było bardzo źle Wzięli mi od razu jakiegoś ambulansu Bo to słabo wyglądało jak tylko doszedłem do siebie po paru minutach, to pierwsze pytanie moje do trenera, który był obok mnie, było takie. Kiedy są następne zawody? Bo właśnie to, to o czym mówiliśmy wcześniej, ta satysfakcja na mecie, jest trudna do porównania z czymkolwiek innym. A szczególnie satysfakcja jest duża, kiedy są po drodze problemy. A to były problemy. To był najtrudniejszy moment, bo, bo być może... 5 minut dłużej na trasie spowodowałoby, żebym nigdy więcej już do tego sportu nie wrócił. Dotarłeś do ściany i koniec. Ja miałem ścianę. Ja Ściana jest bardzo niebezpieczną rzeczą. Do, to, to, to złapanie ściany, czy to w maratonie, półmaratonie, czy, czy w triatlonie jest bardzo tr niebezpieczną rzeczą, bo e, to po pierwsze potrafi w ogóle zniechęcić do tego sportu, a po drugie e, to potrafi e, siać spustoszenie w organizmie na wiele miesięcy, a po trzecie, nawet jeżeli y, uda nam się zregenerować po ścianie, to y, podświadomość y, stawia wcześniej granice dla organizmu, tą granicę upodlenia, która w sporcie czasem jest niezbędna. Czasem nie da się osiągnąć dobrego wyniku bez upodlenia, bez, bez dotknięcia, bez dochodzenia do tej ściany. Tylko należy znaleźć ten balans, tę tą cienką, czerwoną linię, aby tej, tej linii nie przekroczyć, aby nie dojść, nie dojść do tej ściany, bo jeżeli do niej już dojdziemy, to, no to mówię, to potem konsekwencje tego są straszne. Ale po ścianie bardzo często jest tak, że sportowiec, nawet amator, nie umie zmusić swojego organizmu do tego katorżniczego wysiłku na trasie, a to jest niezbędne do robienia wyników. W jakich zawodach planujesz wziąć udział w 2015 roku? Oj, to będzie długa historia. Więc mam tak za sobą półmaraton warszawski, który jest zawsze takim fajnym momentem, to jest często biegowa oczywiście impreza, to jest, ale to jest to tyle fajny moment, że on yy, to jest taka pierwsza jaskółka yy, nowego sezonu. To jest pierwsze, pierwsze, pierwsze zawody, tutaj, w których startuje w roku. Yy, biegłem tym razem tak na 80 parę procent, bo yy, bo nie chciałem tracić czasu na y, przygotowywanie się do tego pod kątem z strzestobiegowym. Wolałem biegać po prostu duże objętości, bo to mi się przyda dopiero na, w maju, w czerwcu. Później jakieś tam pojedyncze starty drobne, biegowo-rowerowe, ale to tylko i wyłącznie treningi. No i zaczynam w połowie maja w Olsztynie tydzień później, to jest dystans olimpijski, tydzień później startuje ćwierć Ironmana w Piasecznie, dwa tygodnie później, czyli już na początku czerwca, startuję w Ślesinie na ćwiartce, później w połowie czerwca jadę, mam nadzieję, do Kopenhagi, właściwie nad Kopenhagę, powalczyć, ostatni raz w tym sezonie spróbować powalczyć o Mistrzostwa Świata, jeżeli się uda na pół dystansie po Ironmana i tam chcę powalczyć też o nową życiówkę, Później jadę na Mistrzostwa Polski na ćwiartkę do Szczecina Później jadę do Poznania w drugiej połowie lipca Bo tam są zawody w serii Challenge Jeden z najważniejszych zawodów w Polsce Ale tam startuję tylko na dystansie olimpijskim Który jest takim moim koronnym dystansem Na nim wychodzi mi najlepiej Później jeszcze jedne zawody na tym samym dystansie olimpijskim pod Kielcami I zaraz później Gdynia I to są najważniejsze zawody w sezonie tak. Mam taką nadzieję przynajmniej, tego różnie bywa. I później jeszcze wystartuję ze dwa razy do końca roku. Także trochę tego jest. O, widzę, że będziesz dość y, zajęty Startuję dziesięć razy w sezonie w triathlonie, przy czym rozkładam to od połowy maja do połowy września co najmniej. Tak, jako, że pochodzę z Tarnowa, to serdecznie zapraszam Cię to 12 wiem, macie lipca. Za, macie zawody w Tarnowie, ale akurat w tym terminie, chociaż zaraz, 12 lipca. A tak. ja jestem na weselu mojej siostry w sobotę w Krakowie. To ma na kacu rano. <głos> Chociaż ja nie piję alkoholu praktycznie, ale. Sam raz, sam raz wypocić, no. O której są zawody? Eee, Pewnie o dziesiątej. Wiesz co, zostawię ci najwyżej namiar do moich kolegów. Super, dobrze chcesz. wiedzieć. Teraz pomyślałem, że to blisko. W każdym razie. zabiorę pana młodego, on też chciałby wyznaczyć. Jak coś, to serdecznie zapraszam w imieniu swoich kolegów. Eee, przechodzimy już do dwóch ostatnich pytań. Wymień, proszę, dwie najważniejsze rzeczy i cechy, które pomogły Ci osiągnąć zarówno sukces zawodowy, jak i sportowy. Myślę, że w ogóle sport bardzo dużo mi dało w kontekście pracy. I rzeczywiście tutaj potwierdza się to, że cechy, czasem cechy sportowców e, bardzo przydają się w biznesie, w pracy zawodowej. E, I myślę, że mm, kompleksy, moje kompleksy sprawiły, że jestem zdeterminowany, a determinacja e, sprawiła, że chciałem dużo osiągnąć w życiu zawodowym i w życiu sportowym. A chciałem dużo osiągnąć w życiu zawodowym i sportowym, bo mam kompleksy, bo, bo to pomaga leczyć kompleksy. Więc to jest taka fajna pętla, e, która, która, który, której elementy działają na siebie, e, zwrotnie również. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, e, która jest bardzo istotna, to jednak chęć udowadniania sobie, to jest mniej poniekąd połączone z tym, o czym mówiłem wcześniej, ale chęci udowadniania sobie, że dam radę. Ja zawsze byłem wychowywany w takim etosie partyzantów, powstańców, w tym naszej takiej, takiej martyrologii yy, z jednej strony yy, narodowo-wyzwoleńczej, yy, martyrologii II wojny światowej, ale też wcześniejszych yy, bohaterskich czynów, Żyjemy w Bogu dzięki takich czasach, i mim nadzieję, że będziemy żyli, gdzie nie ma potrzeby wykazywania się na polu bitwy, więc można się wykazać na, na polu sportowym. Ale też właśnie byłem wychowany w takim etosie wielkich sportowców. I to nie takich sportowców nawet dzisiejszych, tylko takich herosów sportu jeszcze z dawniejszych epok. Mój dziadek bardzo dużo mnie na ten temat mi na ten temat opowiadał i bardzo często rozmawialiśmy o, o fantastycznych sportowcach przedwojennych, o, o Januszu Kusocińskim, o, o, o innych wielkich tuzach polskiego sportu i to jest... I, i, i właśnie w tych sportach takich być może nie najbardziej popularnych tu właśnie w biegaczach, bokserach, świetnych lekkoatletach I, i zawsze mi imponowali ci ludzie i to, że szczególnie, że, że w przeszłości, w czasach, kiedy sport jeszcze nie był tak zawodowy, to byli ludzie, którzy łączyli to z życiem zawodowym i, i, i często byli, osiągali wielkie sukcesy także na innych polach, a to jest bardzo bliskie sportowi amatorskiemu. I, i myślę, że wychowanie w tym etosie tych, tych, tych wielkich, wielkich sportowców sprawiło, że zawsze chciałem chociaż mieć namiastkę tego, co oni, poczuć na namiastkę tego, co oni. I bardzo szanowałem, ceniłem wysiłek sportowca, taki ten, zarówno ten codzienny, jak i ten na zawodach. I cieszę się, że dzisiaj mogę chociaż częściowo czuć to samo, co oni i mieć te swoje małe sukcesiki, ale, ale na, nawet, nawet kiedy nie uda mi się wejść na podium w swojej kategorii wiekowej na jakichś zawodach, nie uda mi się być wiem, w bardzo wąskim gronie zawodników, w czubie, to i tak, i tak cieszę się, że, że, że to był kolejny sprawdzian mojego charakteru. I te kompleksy udało Ci się już zminimalizować, rozumiem? Myślę, że, że w dużej mierze tak, bo, bo to o czym na początku mówiliśmy, moja praca nie jest wymierna. E, nie można określić jednoznacznie, że e, jakiś sukces, czy jakaś porażka to jest moja zasługa. A w triatlonie łatwo to ocenić. Czy to było coś, czy też dałem ciała. Czego chciałbyś życzyć dzisiejszym słuchaczom podcastu koło roweru? Wszystkim chciałbym życzyć tego, aby niezależnie od pogody, a dzisiaj mamy paskudną pogodę, niezależnie od okoliczności przyrody, niezależnie od tego, ile mamy czasu, żebyśmy zawsze znaleźli determinację na realizację swoich celów i marzeń, bo kiedy nie mamy celów, kiedy nie mamy marzeń, nasze życie staje się bardzo puste, a chyba nie ma nic gorszego niż taka wegetacja i, i traktowanie losu na zasadzie tego, że, że to my jesteśmy od niego zależni, a nie my, a nie to my ten swój los w jakiś sposób kreujemy. Ja Wam życzę zawziętości w spełnianiu własnych celów i marzeń. One nie zawsze są tak trudne do realizacji, jak się wydaje. Wbrew nie. Dzięki temu, że postawiłem sobie taki cel, udało mi się skontaktować z Maćkiem i dzisiejszy podcast się udał. Maćku, dziękuję strasznie bardzo, za bardzo Ci dziękuję za udział i mam do nadzieję, dziękuję. że zobaczymy się w Tarnowie. No, teraz pomyślałem, że to nie jest takie nierealne. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, cześć. Dzięki, że dotrwałeś z nami do końca. Pamiętaj, że wszystkie materiały wymienione w tym odcinku podcastu koło roweru znajdziesz pod adresem namyślnikrower.com ukośnik 005. Jeżeli ten podcast Ci się podoba, pamiętaj, żeby go ocenić w iTunes. Każda recenzja będzie bardzo, bardzo mile widziana. Dzięki Twojej pomocy uda mi się dotrzeć do większej ilości rowerowych zapaleńców. A tymczasem kończymy i do usłyszenia wkrótce. Hej!